da wraca. Do praktyk z końca ubiegłego roku, kiedy wszystkim wydawało się, że odzyskiwana jest kontrola nad Falloutem 76, a poziom radioaktywności opada, da zrzuca graczom i sobie kolejnego Little Boya na głowę. Do gry wchodzą płatne zestawy naprawiające nasz ekwipunek, dostępne będą tylko z poziomu Atom Shop. Przypominam, że twórcy wcześniej zapowiadali, iż Atom Shop będzie posiadał tylko elementy kosmetyczne. Fortnite się nie poddaje. Nie jest tajemnicą, że Apex Legends poważnie zagroził pozycji Fortnite'a. Nic więc dziwnego, że Epic Games wprowadza do swojej gry najlepsze rozwiązania konkurenta, takie jak system pingów czy system respawnu. Dobrze słyszycie, Fortnite dostanie system wskrzeszania towarzyszy skopiowany z Apex. Według serwisu Polygon patch wejdzie w życie 9 lub 10 kwietnia. Czy Ubisoft rozpocznie nową generację konsol nowym credo? Credo zabójczych wikingów? Już od jakiegoś czasu w giereczkowym świadku krążyły plotki o tym, jakoby nowy asasyn miał się rozgrywać w realiach wikingów. Jednak nie ma co wierzyć plotkom, no chyba, że potwierdza je Jason Schreier z Kotaku. Serwis podobno dowiedział się o nowym settingu asasynów już kilka miesięcy przed krążącą plotką. I to z dwóch niezależnych źródeł. Octopath Traveler to gra dobrze znana użytkownikom Switcha. Do wyboru 8 różnych postaci, każda z inną historią, fantastyczna muzyka oraz oprawa graficzna łącząca pixel art z 3D. Na Metacriticu gra stoi z oceną 83 punktów, zaś według graczy zasługuje na ocenę 8,6. Wygląda na to, że pecetowcy mają czego zazdrościć posiadaczom konsolki od wielkiego N. Ale już niedługo może się to zmienić. Koreańska organizacja zajmująca się przyznawaniem kategorii wiekowych przypadkowo udostępniła kartę z kategorią wiekową gry w wersji dla PC. Polski deweloper Water Studio kończy powoli pracę nad grą UBO, która ma być symulatorem łodzi podwodnej. Gra będzie miała w sobie zarówno coś z Simsów, jak i odświeży formułę znaną z serii Silent Hunter. Czy UBO tokaże się krapem na poziomie Dywizjonu 303? a może będzie to bardzo udana produkcja, która zawojuje swoją niszę. O tym będziemy mogli przekonać się od 30 kwietnia kupując wersję pudełkową. Uwaga, gra nadal będzie w fazie wczesnego dostępu. Epic Store to nadal jeden z najgłośniejszych tematów, a ogień jeszcze bardziej podsyciła wiadomość, że Borderlands 3 trafi do Epic z półroczną wyłącznością. Pozostałe części serii są zalewane na Steam negatywnymi recenzjami w stylu Fuck Epic Store, a sytuacji wcale nie poprawiła plotka, jakoby gra miała posiadać crossplay. Steam zmuszony został do wprowadzenia nowego systemu w dziale recenzji. Bez wątpienia jednak dobrą wiadomością jest fakt, że gra w wersji konsolowej posiadać będzie split screen. Jednak o wszystkim na 100% przekonamy się 13 września. Pesymiści sądzili, że zamknięcie w Polsce działu wydawniczego Techlandu to pierwszy sygnał porażki. Nic bardziej mylnego. Techland opublikował niedawno raport finansowy za 2018 rok, z którego wynika, że wiedzie im się bardzo dobrze, a firma zarobiła około 45 milionów złotych zysku operacyjnego. Dla porównania CD Projekt Red zakończył rok z wynikiem 112 milionów złotych. Więc przepaść jest duża, ale nie zmienia to faktu, że Techland jest drugim poważnym graczem z Polski na rynku światowym. Możemy spać spokojnie, The Inclight 2 jest w dobrych rękach. Kiedy sport i esport się mieszają? Wtedy, gdy do Racket League dołącza drużyna FC Barcelona pod skrzydłami Roberta Kendala o pseudonimie Rocken. I nie jest to pierwszy przypadek, w którym klub piłkarski zawiązuje drużynę esportową, ale zdecydowanie klub o takim kalibrze jest ważnym znakiem dla esportu. Ale Polacy nie gęsi i swoje kluby mają, więc w Racket League wystawia się też Legia Warszawa. Pozostańmy jeszcze na chwilę przy sporcie. Andrzej Duda powołał pierwszych reprezentantów kadry w wirtualnej piłce nożnej, a będą to Miłosz Bogdanowski oraz Jakub Mikołajewski. A wszystko ze względu na apel polskich graczy FIFA, którzy chcieli widzieć swoją drużynę w pierwszych FIFA i Nations Cup. Nasza drużyna jest jedną z pierwszych drużyn narodowych powołanych w Europie. Ale czy to oznacza, że na wirtualnej murawie będzie nam szło lepiej niż na tej prawdziwej? Pamiętacie pierwsze zmianki o wsparciu finansowym dla firm z branży gier od państwa? Czy wam też Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego kojarzy się ze słabymi polskimi filmami? Czasami dobrze jest być miło zaskoczonym, bo nasze pieniądze zostały przekazane w dużym stopniu na rozwój właśnie e-sportu, a tym samym 300 tysięcy złotych otrzymało Stowarzyszenie Sportów Elektronicznych. Blueber Team otrzymali pieniądze na wprowadzenie nowej gry, Klabater zbiera fundusze na utworzenie gry, Anshar otrzymało pieniądze na pomoc w organizacji Game Design Summit 2019, a organizatorzy Pixel Heaven otrzymali 100 tysięcy złotych na organizację siódmej edycji imprezy. To tyle, jeżeli chodzi o pierwszy tydzień kwietnia. Żegnam się z Wami, Szymon Szogun-Rogowski.